Minęła dziewiętnasta tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Polska w czołówce przygotowań na wschodniej flance NATO. Problemy z dostępnością do drugich badań diagnostycznych. Ponad 20 lat się ukrywał, wpadł w ręce policji w Elblągu. Finlandia, Estonia i Polska. Te kraje wschodniej flanki NATO są według organizacji Globsec najlepiej przygotowane na ewentualne zagrożenia. Autorzy opracowania oprócz inwestycji w obronność i istniejących struktur wojskowych uwzględnili także sprawność procesów decyzyjnych w sytuacjach kryzysowych. Jeden z autorów raportu, Martin Sklenar, powiedział, że wysoka pozycja Polski jest efektem ogromnych inwestycji i rozbudowy sił zbrojnych. W Polsce panuje też powszechny konsensus w kwestii obrony i bezpieczeństwa. Daje on politykom możliwość podejmowania decyzji, które w innych krajach byłyby trudne do przeforsowania. Pod tym względem Polska stanowi wzór dla innych państw wschodniej flanki. Słowacki ekspert zwrócił uwagę na spór pomiędzy rządem a prezydentem w sprawie programu SAFE. Wskazał też obszary wymagające wzmocnienia. Polska powinna na bardziej skoncentrować się na przyspieszeniu rozwoju własnego przemysłu zbrojeniowego. Ma już na to pieniądze. Teraz ważne będzie pozyskanie partnerów, którzy wspólnie z polskimi firmami zwiększą potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego. Spragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. Trzeba zakończyć tę wojnę na Ukrainie, mówi Peter Madziar, lider zwycięskiej partii TISA i przyszły premier Węgier. I zapowiada pragmatyczne relacje z Rosją, a tak odnosi się do ewentualnych kontaktów z Władimirem Putinem. Jeśli zadzwoni Władimir Putin, odbiorę telefon. Nie sądzę, żeby do tego doszło. Sam do niego nie zadzwonię. Ale gdybyśmy mieli porozmawiać, mógłbym mu powiedzieć, żeby teraz, po czterech latach, zaprzestał zabijania i zakończył tę wojnę. Piotr Madziar zaznaczył, że przyszły rząd będzie dążył do stabilnych relacji w regionie i współpracy z sąsiadami. Prezydent USA wykorzystuje chrześcijaństwo do celów politycznych, oceniają eksperci. Donald Trump zaatakował papieża Leona XIV, zarzucając mu m.in. słabość wobec przestępczości. Prezydent Trump, pytany przez dziennikarzy, dlaczego zaatakował w social mediach papieża, przyznał, że nie jest fanem Leona XIV. To bardzo liberalna osoba. To człowiek, który nie wierzy w powstrzymanie przestępczości. Chwilę po krytyce Leona XIV Donald Trump zamieścił grafikę, w której prezentuje samego siebie jako Jezusa uzdrawiającego chorych. Dla części społeczeństwa to może być bluźnierstwo, uważa ksiądz profesor Maciej Bała z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tożsamianie siebie z Mesjaszem jednak dla chrześcijan jest pomyłką i bluźnierstwem, dlatego, że Mesjaszem jest Jezus Chrystus, a ktoś sobie uzurpuje taką władzę. W odpowiedzi na krytykę ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych papież Leon XIV zapowiedział, że będzie nadal głośno sprzeciwiać się wojnie, dążąc do promowania pokoju, dialogu i wielostronnych relacji. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To są aktualności Jedynki. Są problemy z dostępnością do drogich badań diagnostycznych. W niektórych przychodniach skończyły się już zapisy na gastroskopie i kolonoskopie w tym roku. Narodowy Fundusz Zdrowia ogranicza badania diagnostyczne także rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Według zapowiedzi za nadwykonania zapłaci jedynie 50-60% ceny badania. Ale Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nową organizacją tych badań, mówi rzeczniczka resortu Anna Hoszcz-Sendrowska. Ta reforma zapewni równowagę między dostępnością badań, zasadnością kliniczną zleceń, bezpieczeństwem pacjenta, jakością diagnostyki i efektywnością kosztową. Działania resortu zdrowia w tej sprawie mają być wdrożone w życie w ciągu 18 miesięcy. Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec kobiety skazanej za zniesławienie w internecie. Sprawa dotyczyła wpisów, w którym ostrzegała ona inne kobiety przed lekarzem, który miał proponować aborcję. Sądy dwóch instancji uznały ją za winną i skazały na prace społeczne, przeprosiny oraz zwrot kosztów procesu. Prezydent darował karę, środki karne i zarządził zatarcie skazania. W uzasadnieniu wskazano m.in. na jednorazowy charakter czynu, sytuację rodzinną oraz względy społeczne. Ukrywał się ponad 20 lat, a teraz w Elblągu wpadł w ręce policji. Funkcjonariusze ustalili, że poszukiwano od dwóch dekad przestępca ukrywa się w jednym z mieszkań, mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Gdy policjanci kryminalni zapukali do drzwi jednego z mieszkań w elbląskiej dzielnicy Zatorze, ten mężczyzna schował się w łazience. 53-latek ma do odbycia karę 3 lat pozbawienia wolności za oszustwa. Teraz najbliższy czas spędzi w zakładzie karnym. Mężczyzna był poszukiwany od 2005 roku. Ukrywał się poza granicami kraju, posługując się fałszywą tożsamością. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy tylko na krańcach północno-zachodnich słaby deszcz. Uwaga, na wschodzie przygruntowe przymrozki do minus 4 stopni. Minus 2 w rejonach podgórskich, około plus 4 w centrum, do 8 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, miejscami porywisty.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 Urodziny Jedynki to dobry powód, żeby się spotkać i świętować. Jeżeli to wtorek, to jesteśmy w Zakopanem. Cztery pory roku, od dziewiątej do dwunastej. Nadajemy z Kasprowego wierchu. Zapraszam, Roman Czajarek. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News. Trwa pierwsza w historii papieska wizyta w Algierii. Jej hasłem jest pozdrowienie, pokój z Wami. W rozmowie z dziennikarzami papież odniósł się do krytyki Donalda Trumpa pod jego adresem. W pierwszym dniu swego pobytu ojciec święty zachęcał Algierczyków do budowania przyszłości opartej na pokoju, wierze w Boga i pojednaniu. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV rozpoczął dziś pielgrzymkę w Algierii, która jest pierwszym etapem jego 11-dniowej wizyty w krajach afrykańskich. Dla miejscowej społeczności jest to historyczne wydarzenie, które przypada w trudnym czasie napięć pomiędzy Algierią i Francją dotyczących kolonialnej przeszłości. Zwracając się do towarzyszących mu w samolocie dziennikarzy, Leon XIV mówił o tym, jakie znaczenie ma dla niego ta rozpoczynająca się podróż. Już w maju ubiegłego roku powiedziałem, na swoją pierwszą podróż chciałbym wybrać się do Afryki. Bardzo się cieszę, że ponownie odwiedzam ziemię świętego Augustyna. Święty Augustyn stanowi bowiem bardzo ważny pomost w dialogu międzyreligijnym. Dlatego ta podróż stanowi naprawdę niezwykle cenną okazję, by kontynuować z tym samym głosem, z tym samym przesłaniem, promować pokój, pojednanie, szacunek i troskę o wszystkie narody. W rozmowie z dziennikarzami Ojciec Święty odniósł się też do słów krytyki, jakie skierował pod jego adresem prezydent Stanów Zjednoczonych. Papież podkreślił, że nie jest politykiem i nie chce wchodzić z nim w dyskusję oraz, że nadal stanowczo wypowiada się przeciwko wojnie, starając się promować pokój, wspierać dialog i wielostronne relacje. Swoją wizytę Leon XIV rozpoczął od pozdrowienia mieszkańców przy pomniku upamiętniającym ofiary krwawej wojny o niepodległość. Oddając hołd walczącym o godność i wolność, papież docenił szlachetność ducha narodu algierskiego i zachęcił do budowania przyszłości opartej na przebaczeniu. W tym miejscu przypominamy sobie, że Bóg pragnie pokoju dla każdego narodu pokoju, który nie jest jedynie brakiem konfliktu, lecz wyrazem sprawiedliwości i godności. A pokój ten, pozwalający wychodzić naprzeciw przyszłości z sercem pojednanym, jest możliwy jedynie dzięki przebaczeniu. Prawdziwa walka o wyzwolenie zostanie ostatecznie wygrana dopiero wtedy, gdy zapanuje pokój w sercach. Wiem, jak trudno jest przebaczyć, jednakże podczas gdy konflikty wciąż mnożą się na całym świecie, nie należy dokładać kolejnej urazy do urazy z pokolenia na pokolenie. Z kolei podczas spotkania z politykami i dyplomatami papież zaznaczył, że przybywa do Algierii jako świadek pokoju i nadziei oraz, że pragnął spotkać się z narodem, z którym łączy go jeden ojciec w niebie. Przypomniał, że ze względu na doświadczenia historyczne ma do odegrania ważną rolę na skrzyżowaniu kultur afrykańskiej i śródziemnomorskiej. Może śródziemne Sahara i ogromne niebo, które się nad nimi rozciąga, szepczą nam, że rzeczywistość przerasta nas ze wszystkich stron, że Bóg jest naprawdę i że wszystko przeżywamy w jego tajemniczej obecności. Żyjemy w czasie niezwykłym, czasie wielkiej odnowy, w którym ten, kto zachowuje wolność serca i budzi sumienie, może czerpać z wielkich tradycji duchowych i religijnych nowe wizje dotyczące rzeczywistości oraz niezachwiane motywacje do zaangażowania. Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va.pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl. Jedynka. Polskie Radio, tu program pierwszy polskiego radia Eureka, audycja popularno-naukowa. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzisiaj Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i z tej okazji już za chwilę odwiedzimy Muzeum Katyńskie w Warszawie i porozmawiamy zarówno o tamtej dramatycznej historii sprzed lat, jak i o tegorocznych obchodach tej wyjątkowej rocznicy ale w tym wydaniu Eureki także i inne tematy. Podyskutujemy o popularyzacji nauki oraz o multifraktalnej strukturze kosmosu. Kłaniam się, zaczynamy. Jedynka. Polskie radio. Jesteśmy w Muzeum Katyńskim w Warszawie, a wraz ze mną jest pan Sebastian Karwat, kierownik tej placówki. Dobry wieczór, witamy w Jedynce. Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Dzień pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. Od wielu lat obchodzony jest 13 kwietnia i zacznijmy Panie Dyrektorze od tej daty, być może ona nie jest oczywista dla wszystkich, dlaczego akurat dzisiaj wspominamy tamtą tragiczną historię. Dzień 13 kwietnia jest ważny Kilku powodów, w sumie z czterech powodów, dlatego jest obchodzony jako Dzień Pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej. Powód pierwszy, wtedy już trwały morderstwa, morderstwa, które odbywały się na terenie Lasu Katyńskiego, w Katowniach, NKWD, w Charkowie, Twerze, Kijowie, Mińsku i in, innych miejscach. Ale również wtedy ruszyła jedna z największych deportacji Polaków w głąb Związku Radzieckiego, druga duża deportacja, która w większości objęła bliskich tych, którzy wtedy byli mordowani. Ale takim chyba najważniejszym powodem jest to, że 13 kwietnia 1943 roku Radio Berlińskie ogłosiło że w lesie w Katyniu odkryto masowe mogiły z ciałami polskich oficerów. Wtedy nadano informacje na tereny okupowane przez Niemców. Co ciekawe, pierwszą informację o odkryciu dołów śmierci Niemcy nadali już dwa dni wcześniej, 11 kwietnia, ale nadali ją na teren Europy Zachodniej. Ta informacja początkowo nie dotarła do Polaków na terenach okupowanych no i dopiero ta informacja z 13 kwietnia dotarła. Dlatego właśnie no, przyjmujemy ten dzień jako ten dzień poznania prawdy o zbrodnikach, katyńskiej. I coś co jest też niebywałe, ale 13 kwietnia 90 roku Związek Radziecki oficjalnie przyznał się do popełnienia zbrodni w Katyniu i w innych miejscach. Dlatego właśnie 13 kwietnia obchodzimy jako Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Ze zbrodnią katyńską nierozerwalnie wiąże się także temat kłamstwa katyńskiego. I tutaj, chociażby w Muzeum Katyńskim, opowiadacie zarówno o zbrodni katyńskiej, jak i o kłamstwie katyńskim. I można powiedzieć, że 13 kwietnia to jest dzień upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej, ale także ofiar kłamstwa katyńskiego. Czyli tej propagandy sowieckiej, która przez wiele wiele lat zatruwała serca i umysły Europejczyków nie tylko proszę powiedzieć dwa słowa o tym kłamstwie katyńskim Wraz z ogłoszeniem przez Niemców informacji o odkryciu dołów śmierci, czyli z odkryciem prawdy o zbrodni katyńskiej, rodzi się niestety i kłamstwo katyńskie. A więc to kłamstwo Stalina, że Polacy w Katyniu zostali zamordowani jesienią 1941 roku przez Niemców. To kłamstwo było szerzone przez Związek Radziecki, było szerzone w PRL-u. Tego kłamstwa jeszcze do lat 80. uczono w polskich szkołach. Wiele osób poświęciło swoje kariery i wręcz życie w walce z tym kłamstwem. Z kłamstwem walczono na zachodzie, ale walczono również tutaj w kraju. To byli historycy, to byli najróżniejsi naukowcy, to oczywiście były rodziny katyńskie, bliscy ofiar zbrodni katyńskiej. Życie w walce o prawdę, o zbrodni katyńskiej oddawano do samego końca. Jeszcze w 1989 roku ginęli ludzie w walce z tym kłamstwem. Często nazywany ostatnią ofiarą Katynia ksiądz Niedzielak z warszawskiej parafii Karola Moromeusza został zamordowany w styczniu 1989 roku właśnie za to, za walkę o prawdę, o zbrodni katyńskiej, ale też za to wszystko co robił dla upamiętnienia martyrologii Polaków na wschodzie. Od zbrodni katyńskiej mijają już kolejne lata, kolejne dekady, kolejne pokolenia można powiedzieć. Panie dyrektorze, czy o tamtej historii dramatycznej sprzed wielu, wielu lat wiemy już wszystko? Czy część z tej historii pozostaje dla nas tajemnicą? Jaka to część? I może ważniejsze pytanie, czy ta tajemnica będzie zawsze? Niestety nie wiemy jeszcze wszystkiego o zbrodni katyńskiej. Większość faktów znamy. Znamy mechanizm popełnienia tej zbrodni, znamy praktycznie cały jej przebieg, ale nie mamy podstawowej informacji. Nie znamy wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej. Cały czas nie została udostępniona nam tak zwana białoruska lista katyńska. Nie znamy nazwisk 3870 osób, których nazwiska właśnie tam się powinny znaleźć. Czym jest białoruska lista katyńska? To jest lista osób, które zostały zamordowane, były przetrzymywane w więzieniach zachodniej Białorusi i zostały zamordowane właśnie na terenie Białorusi najpewniej głównie w Mińsku to są osoby, które prawdopodobnie pochowane są w uroczysku kuropaty pod Mińskiem. Władze białoruskie od lat zaprzeczają istnienia takiej listy. Prezydent Łukaszenko w jednym z wywiadów powiedział, że według jego wiedzy na Białorusi NKWD nie zamordował żadnego Polaka. Więc czy jest możliwość odkrycia tutaj prawdy? Dopóki nastawienie władz białoruskich no i też rosyjskich się nie zmieni, to niestety nie. Bez współpracy z archiwistami białoruskimi nie mamy możliwości znalezienia tej listy. Nie zostały odnalezione również pteczki personalne, jeńców, oboz specjalnych NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie raczej są zniszczone, no ale może jakieś odpryski tej dokumentacji gdzieś w Rosji jeszcze, czy w Rosji na Białorusi jeszcze są. Więc to jest też jeszcze zadanie do wykonania. Cały czas pracujemy nad uszczegóławianiem list już istniejących. Taką ogromną pracę wykonuje też dla nas Stowarzyszenie Memoriał w Moskwie. Nobliści sprzed kilku lat, zlikwidowani przez władze rosyjskie, ale jeden z historyków, cały czas pracuje nad tym, aby ustalać i potwierdzać biogramy tych, którzy w obozie przebywali. Więc to też jest ogromna praca, która cały czas trwa. Muzeum Katyńskie jest w tej dobrej sytuacji, że to do nas spływa najwięcej informacji o ofiarach, ale nie tylko. W Muzeum Katyńskim zbierana jest prawie, że cała dokumentacja dotycząca zbrodni katyńskiej i wszystkiego, co się z nimi wiąże. Także też Muzeum Katyńskie jest takim ośrodkiem badawczym nad zbrodnią katyńską. Dlatego też zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane, które chciałyby by skorzystać z materiałów dostępnych Muzeum Katyńskim do korzystania z nich. A teraz Panie Dyrektorze kilka słów o obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Jak te obchody wyglądały przez lata i jak wyglądają, wyglądały w tym roku. Obchody zwykle odbywały się na cmentarzach. Na cmentarzach w Katyniu, Harkowie, Miednoje i w Bykowni po otwarciu tego cmentarza w 2012 roku. W tym momencie rodziny nie mają możliwości wyjazdu na cmentarze. Cmentarze w Katyniu i w Miednoje, które są w Rosji są dla nas praktycznie niedostępne. Niestety nie jest bezpiecznym wyjazd na teren cmentarza w Harkowie, podobnie w Kijowie Bykowni. Dlatego obecnie centralne państwowe uroczystości odbywają się tutaj na terenie Muzeum Katyńskiego. Takie uroczystości w tym roku odbyły się 12 kwietnia, wyjątkowo w niedzielę, żeby jak najwięcej członków rodzin, rodzin katyńskich, rodzin policyjnych mogło przyjechać na te uroczystości. I rzeczywiście zebrali się u nas y, oni w dużej liczbie. Odbył się u nas również wernisaż wystawy jednego obrazu, dzieła Jana Lebensteina, figura totemiczna numer 107. Powstanie tego obrazu inspirowało właśnie jedno ze zdjęć wykonanych w 1943 roku przez niemieckiego fotografa na miejscu dołów śmierci. Właśnie to zdjęcie zainspirowało Jana Lemesztajna do powstania tego dzieła. Zapraszamy Państwa również do odwiedzenia tej wystawy. Ale uroczystości będą odbywały się tutaj cały czas. Różne formacje wojskowe, władze państwowe cały czas organizują u nas spotkania i uroczystości. Te spotkania odbywają się również w całej Polsce. Wczoraj ulicami Warszawy przeszedł XIX katyński Marsz Cieni. Wspaniałe wydarzenie i wspaniała inicjatywa, którą oczywiście całego serca wspieramy. Codziennie odbywa, prawie że codziennie, w teraz w najbliższych dniach będą odbywały się uroczystości regionalne, między innymi Sadzenie Dębów Pamięci, to jest inicjatywa koordynowana przez Stowarzyszenie Parafiada i taki program Katyń Ocalić od Zapomnienia. Rodziny katyńskie w największych miastach w Polsce dzisiaj organizują swoje regionalne uroczystości i zachęcamy Państwa w najbliższych dniach do śledzenia tego, co się dzieje i wzięcia w nich udziału i oddanie hołdu tym, którzy w zbrodni katyńskiej zostali Zamordowani. I jeszcze jedna kwestia, panie dyrektorze. Wspomniał pan już o działalności Muzeum Katyńskiego. To jest oczywiście działalność wystawiennicza, jak to w muzeum, ale także działalność naukowa, tak można powiedzieć? Oczywiście. Tak jak powiedziałem, mamy ogromne zbiory, które cały czas są opracowywane. Ustalamy kolejne nazwiska ofiar, do których przedmioty, które są w zbiorach Muzeum Katyńskiego należały. Tworzymy biogramy ofiar zbrodni katyńskiej, opracowujemy je, sprawdzamy nazwiska. Opracowujemy kolejne materiały dotyczące zbrodni katyńskiej. W tym momencie jest realizowany duży projekt z Uniwersytetem Łódzkim dotyczący archeologii zbrodni katyńskiej. Wynikiem tego projektu będzie zebranie świadectw i materiałów od wszystkich archeologów i osób, które pracowały podczas ekshumacji w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni i cała ta dokumentacja będzie zebrana w jednym miejscu i spłynie tutaj do Muzeum Katyńskiego, a więc też osoby, które będą chciały prowadzić jakiekolwiek badania nad samymi ekshumacjami, nad tym jak, to, jak one wyglądały, troszkę nad tą archeologią współczesności, będą mogły te materiały znaleźć w Muzeum Katyńskim, ale realizowane jest jest bardzo dużo projektów. W tym roku dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Obrony zostaną wydane brakujące księgi cmentarne dotyczące osób zamordowanych na Ukrainie. To będą księgi cmentarne Kijów, Bykownia. Ten projekt też jest w tym roku realizowany. Będą realizowane kolejne wystawy, a we wrześniu, 18 września już zapraszamy Państwa na kolejną międzynarodową konferencję naukową, która właśnie na terenie Muzeum Katyńskiego będzie się odbywała. Przyjadą wybitni eksperci z najróżniejszych dziedzin nauki i wygłoszą tutaj na terenie Cytadeli swoje referaty dotyczące różnych aspekt aspektów zbrodni katyńskiej. A Państwa i moim gościem był pan Sebastian Karwat, kierownik Muzeum Katyńskiego w Warszawie. Bardzo dziękuję, kłaniam się. Bardzo dziękuję panie redaktorze, dziękuję panu i dziękuję państwu. Polskie Radio. Jedynka. A już za chwilę porozmawiamy o popularyzacji nauki. Polskie Radio. Niezmiennie słuchają państwo Jedynki i magazynu Eureka. Naszym kolejnym gościem jest pan Mariusz Sielski, rzecznik prasowy Szkoły Głównej Handlowej, ale także dziennikarz i ekspert do spraw stosunków międzynarodowych. Dobry wieczór, kłaniam się. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Dodam może od razu że kieruje pracami zespołu komunikacji i współpracy z mediami, przy czym jako rzecznik odpowiadam za komunikację instytucjonalną i komunikację nauki i badań Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. To taki szczegół, ale który też trochę, myślę, tłumaczy moją wizytę u pana redaktora. No właśnie, no właśnie, bo o tej komunikacji między innymi będziemy mówić szerzej. Powiemy troszkę o popularyzowaniu nauki, o komunikowaniu badań. To jest rzecz bardzo ważna dla każdego dziennikarza, akademika, naukowca, że Prasowego Ośrodka Naukowego, rzecz ważna, ale paradoksalnie nie taka prosta. Na no, czym ta trudność polega? Kompleksowa, trudna, wymagająca budowania bardzo dobrych, przyjacielskich, opartych na wzajemnym zrozumieniu relacji z mediami. Ale też fascynująca, dziennikarze są tutaj, państwo są naszymi sojusznikami. Od dawna zresztą wypróbowanymi, ponieważ to państwo pozwalają nam, badaczom także, czy ludziom, którzy odpowiadają za cały ten proces, dotrzeć do szerszej publiczności. A to jest nasza misja, misją Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy i wiedzy opartej na badaniach. Powiem tak, trzeba odróżnić trzy obszary. Pan użył określenia popularyzacja. Tak, to jest szerokie pojęcie, które szczególnie w okresie postprawdy, dezinformacji, mediów społecznościowych, gdzie każdy jest równoprawnym uczestnikiem dyskursu para naukowego czasami. Więc w tym zakresie popularyzacja to jest dotarcie właśnie z wynikami badań, do społeczeństwa. Takim przykładem, co my robimy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, to jest działający od dwóch lat otwarty Uniwersytet Ekonomiczny. Każda osoba w Polsce czy w Unii Europejskiej może się zgłosić do udziału w takiej edycji, która trwa około tygodnia. Tam są wykłady pogłębiające wiedzę. Mamy też specjalistyczne takie szkolenia dodatkowe dla dziennikarzy i nauczycieli w szkołach średnich uczących przedmiotu, biz czyli biznes i zarządzanie dotyczące stricte już przedsiębiorczości. Z kolei komunikacja nauki, tutaj musimy jakby rozróżnić dwa aspekty. Z jednej strony badacz, który przeprowadził jakieś badania, doszedł do pewnych wniosków, zwykle taki projekt on się rozciąga na rok, to bardzo taki skromny projekt, tak, ale do trzech, do kilku nawet lat, jeśli są agregowane jeszcze dane, no to zależy nam, żeby informacja o tych badaniach dotarła gdzieś dalej, ale też my mamy taką misję jako uczelnia pierwsza, uczelnia ekonomiczna w kraju, szkoła zarazem biznesowa, ale uczelnia, która już 120 lat jest obecna w, na polskiej mapie akademickiej. No nam zależy na tym, żeby ta wiedza ekonomiczna była solidna, bo to są przyszli nasi studenci albo słuchacze, którzy by byli nami e, zainteresowani. Jest jeszcze komercjalizacja badań, bo niektóre badania mają już stricte zastosowania, wchodzą w zakres badań i rozwoju i tutaj już w tym wypadku e, nasi badacze już konkretnie dla potrzeb podmiotów, podmiotów gospodarczych Gospodarczych, administracji publicznej, administracji samorządowej, przygotowują ekspertyzy, przygotowują szkolenia. Przepraszam, że tak długo o tym opowiedziałem, ale te trzy płaszczyzny od razu pokazują, w jakim obszarze mi się porusza. Wspomniał pan już o tym, że to jest szczególny rok dla Szkoły Głównej Handlowej, 120 urodziny. Notabene powiem, że w tym tygodniu jedynka obchodzi stulecie, a więc jesteśmy nieco młodsi, ale z podobnej epoki historycznej, tak bym powiedział, proszę powiedzieć troszkę, jeżeli pan może oczywiście, o kuchni bycia rzecznikiem prasowym yy, ważnego ośrodka, bardzo ważnego ośrodka naukowego w Polsce i na świecie właściwie, yy, pan powiedział na początku, że kieruje pan też wieloosobowym zespołem. Właściwie na takiej uczelni jak Szkoła Główna Handlowa co tydzień dzieje się bardzo dużo, jak pokazywać yy, najważniejsze badania jak upowszechniać, jak komunikować to tym, którzy może ekonomią się nie interesują albo są z mniejszych miejscowości oddalonych od Warszawy? Bardzo proszę. Cieszę się, że użył pan takiego określenia, że to jest duży zespół, bo on faktycznie, jeśli spojrzeć tak materialnie, no to grupka moich współpracowników nie jest aż taka liczebna, ale y, mam tu przed sobą książkę Massimiano Bucci. To jest rzeczywiście taki papież troszkę, jeśli chodzi o komunikację y, naukową. I tu jest jego książka Science Communication, The Basics, którą napisałem z Brianem Tranchem. To są rzeczywiście podstawy y, takie informujące o tym, że komunikacja nauki jako taka, ona istniała praktycznie od czasów antycznych i w średniowieczu. I te y, wszystkie rozmaite bajki, książeczki, opowiastki, działalność encyklopedystów czy wykłady otwarte, czy działalność pozytywistów, to wszystko się wpisuje. W pstryczek elektryczek była taka bajka. To jest popularyzacja nauki, komunikacja nauki tym najmłodszym, żeby ich zainteresować problematyką y, naukową. Ale jesteśmy w tej, jak mówi Bucci, w tej chwili w epoce komunikacji 2.0, 2.0. A chodzi o tę sytuację, która wytworzyła się po pandemii. Dzisiaj badacz nie może liczyć na taką grupkę specjalistów, którym przedstawi swój projekt, a oni w jakiś sposób, nie chcę powiedzieć wulgaryzują, choć po angielsku to jest neutralne słowo, ale opowiedzą o tym światu. Dziś tutaj młody badacz zwłaszcza, czy nawet zaawansowany musi zabiegać o grant, jakąś, jakieś finansowanie swojego projektu. Siłą faktu w tym wniosku musi też wytłumaczyć, w jaki sposób o tych badaniach będzie informował świat. Będzie, musi pokazać tak zwany impact assessment, na ile to będzie pożyteczne dla społeczeństwa. Co nakłada na poszczególnego badacza też potrzebę jakby samokomunikacji. Media społecznościowe i to jest ten drugi paradygmat, który zmienił i czyni właśnie tę komunikację drugiej generacji tak bardzo fascynującą to jest to, że wszyscy mamy dostęp do mniej lub bardziej nobliwych środków komunikacji społecznych jak media społecznościowe. Większość badaczy jest obecna na Linkedinie, gdzie jest możliwość opublikowania artykułów naukowych, zasygnalizowania bibliografii. Nawet X dobrze służył do któregoś momentu temu celowi, bo tam można było wysyłać linki do swoich badań. Dlaczego to jest ważne? Bo zwykle nasz badacz, jak on już jest w którymś z tych mediów społecznościowych. On ma też grupę swoich pobratymców z całego świata, bo nie działamy w jakichś echo chambers, czy w takich zamkniętych strukturach. I on tym samym przyciąga grona tych ludzi, którzy jak on, na przykład zajmują się statystyką i demografią, do tego problemu, który został poruszony do świeżo u nas opublikowanego, bardzo często to jest w języku angielskim, artykułu. Tym samym ja, jako rzecznik i odpowiedzialny są odpowiedzialne za komunikację i budowanie wizerunku uczelni jako poważnej instytucji naukowej, mam to grono ludzi nami zainteresowanych znacząco powiększone. Wspomniał pan o mediach społecznościowych, że to jest zagrożenie dla naukowców, dla popularyzatorów nauki, dla dziennikarzy, ale to jest także wielka szansa. Absolutnie tak, panie redaktorze. i Dokładnie pan nazywa ten proces, który gdy chodzi o te zdziwienia, lęki, towarzyszy ludzkości, chociażby od momentu wydrukowania Biblii Gutenberga. Przecież wtedy obawiano się, że każdy będzie sobie sam, tak po luterańsku, jak się potem okazało, interpretował Pismo Święte. Co spowoduje jakieś straszne religijne zamieszanie. Ale nauczyliśmy się z tym jakoś żyć i dzisiaj kwestie sumienia nie są aż tak, aż tak ważne. Internet też wiele rzeczy wprowadził. Krótko mówiąc, internet zrównał jakby każdego uczestnika jakiejś dyskusji, tam będzie i profesor, no ale może być też ktoś, kto dopiero wchodzi. To jest zagrożenie na pewno e, dla niektórych, ale może być też szansą, ponieważ ludzie, którzy w innych warunkach nie zainteresowaliby się kwestiami naukowymi, mogli, mogą się nimi właśnie dzięki temu zainteresować. Jest trzeci aspekt, o którym pan redaktor pewnie zaraz chciałby wspomnieć, to jest era sztucznej inteligencji. Ta sztuczna inteligencja bardzo nam pomaga. Naprawdę, te narzędzia czasami halucynują, ale bardziej wysublimowane, mądrze stawiane prompty, zrozumienie, jak to mówi profesor Marek Kowalkiewicz, bardzo polecam jego książkę o minionkach algorytmów, bo, bo napisała, ona się ukazała już w języku polskim. Wszystko jest algorytmem, czyli jakiś także przepis na przykład na ugotowanie y, lasani jest algorytmem. To zrozumienie pozwala nam też y, no, mieć dużego sojusznika, w sztucznej inteligencji. My na uczelni dopuszczamy użycie narzędzi sztucznej inteligencji, gdy chodzi o bibliografię dla studentów. To w zasadniczy sposób też zmienia, ale też akumuluje tę wiedzę w danej dziedzinie w sposób tak znakomity, i przy tej szybkości obróbki tych wszystkich danych, że naprawdę już za chwilę będziemy w całkowicie innej e, rzeczywistości. Też popularyzujemy tę wiedzę w SGH działa Międzykolegialne Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Transformacją Cyfrową kierowane przez profesora Bogumiła Kamińskiego. To jest interdyscyplinarny zespół, bo zdajemy sobie sprawę, że jak tego nie zrobimy, to w takim wyścigu też gospodarczym będziemy bardzo i technologicznym będziemy bardzo... E, do tyłu. Ja generalnie jestem za rewolucjami, jak naukowymi. Uważam, że one nam, nas tylko wymuszają na nas takie zadania adaptacyjne i też wymusiły na przykład na, na, na moim zespole inne podejście. To znaczy my już nie komunikujemy tylko tego, co się w uczelni wydarza. Jak słusznie pan powiedział, to jest ciągłe gwar i ciągle coś się dzieje. Konferencje, są też szkoła naukowe, które są bardzo aktywne i tak dalej. Ale już tak w sposób bardzo bardzo świadomy, staramy się pokazać naszą uczelnię jako miejsce, gdzie powstają badania, ważne ekspertyzy, gdzie troszczymy się i bierzemy udział w debatach, gdzie przejawia się troska o gospodarcze losy Polski, no bo od tego zależą losy naszego kraju i całego naszego społeczeństwa. A powiedział pan Mariusz Sielski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Bardzo dziękuję za wizytę i do usłyszenia. Ja również dziękuję, miłego wieczoru. Program pierwszy Polskiego Radia. Przed nami jeszcze jeden kosmiczny temat. Zachęcam do pozostania z nami. JEDYNKA Polskie Radio Niezmiennie słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia i magazynu Eureka. W naszym studiu witam teraz pana profesora Wiesława Macka, fizyka i teologa, specjalistę w zakresie fizyki kosmicznej, astrofizyki i zastosowań matematyki. Dobry, Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Pan profesor jest głównym autorem przełomowego, tak chyba mogę powiedzieć, i niezwykle interesującego artykułu na temat fraktalnej struktury galaktyk. Ten artykuł niedawno ukazał się w prestiżowym amerykańskim czasopiśmie naukowym i od tego czasu, by tak rzec, szeroko jest dyskutowany w świecie akademickim. Zarówno tutaj u nas, jak i za oceanem. To może od początku, Panie tak, Profesorze. Tak. Fraktal, trzeba Fraktal, by wyjaśnić, tak. co to znaczy. To jest taka struktura yy, samopodobna. Coraz mniejsze części są podobne do całości. Pojęcie wprowadził Mandelbrot w 80. latach, ubiegłego wieku. Także yy, struktury są, yy, są w pewnym sensie skomplikowane, natomiast są samopodobne, wynikają z pewnej prostej reguły. Natomiast multifraktal jest pojęciem bardziej złożonym. To jest tak jakby, powiedzmy sobie, fraktal jest pewną melodią, powtarzaną nieustannie prostą melodią, natomiast multifraktal można porównać do symfonii, gdzie pewien motyw nieustannie wraca. Czyli jeżeli chodzi o fraktal, to można powiedzieć, no oczywiście tak. y, widzimy fraktale, chociażby jak popatrzymy na kalafior. Kalafior, który się składa coraz mniejszych kalafiorów samopodobnych, tak? Paprotka albo aloes, tak, tak. sporo jest takich Sporo jest takich y, przykładów, to znaczy y, fraktal jest opisywany przez jedną, jeden wymiar fraktalny. Natomiast multifraktal jest opisywany przez spektrum rozmaitych nowymiarów multifraktalnych. Najdziwniejsza rzecz jest taka, że to spektrum jest opisywane przez pewną funkcję, która jest taka sama dla różnych układów. Czyli ma, mamy to tajemnicze pojęcie jednorodności praw we wszechświecie, Tak. Tak jak pan powiedział, o fraktalach, tak. o multifraktalach mówimy od niedawna. To jest nowa rzecz właściwie w nauce. To laute. jest nowa rzecz. Samo to pojęcie zostało wprowadzone przez Mandelbrota w 80. latach ubiegłego wieku, w przeciwieństwie do geometrii euklidesowej, gdzie są y, podstawowe te obiekty, to są sfery, stożki i tak dalej. Natomiast y, fraktale składają się, są pewną nieregularną strukturą, która jest y, samopodobna. tak? I trzeba przejść teraz do artykułu pana, do artykułu, panie profesorze. Tak. To może najpierw o tym, co do tej pory kosmologowie e, I... zwykli uważać. Wszechświat jest jednorodny. Tak, Na pewnej tak dużej mówi. skali wszechświat powinien być jednorodny i izotropowy. Natomiast gdy przyjrzymy się strukturze wieloskalowej, to wyłania się, się taki obraz bardziej yy, złożony niż proste te statystyczne rozkłady yy, materii. Także nasze badania rzucają nowe światło na architekturę wielkoskalową, sugerując, że galaktyki płyną w rytmy takiej multifraktalnej symfonii. Ten spór polegał na tym, że y, od czasów y, Habla na początku XIX wieku, 100 lat temu, polegał na tym, czy materia wypełnia przestrzeń w sposób y, jednorodny. I tutaj mamy zasadę y, kosmologiczną, zgodnie z którą na dostatecznie dużej skali Wszechświat jest gładki. Z drugiej strony obserwujemy, że galaktyki tworzą niezwykłą, złożoną sieć gromad, supergromad, pustek też. Nie, nie jest to rozkład jednorodny. W osiemdziesiątych latach Mandelbrot zaproponował, że ten rozkład materii można opisać za pomocą geometrii fraktalnej. Gdyby wszechświat był monofraktalem, to nie byłby jednorodny na żadnej skali. I ta hipoteza przez dekady inspirowała liczne prace i rozniecała ten y, fundamentalny spór na skalach tych największych. To, co myśmy zrobili, to przebadaliśmy milion, prawie milion różnych galaktyk, i stwierdziliśmy, że ten rozkład tych galaktyk we wszechświecie nie można pogodzić z monofraktalem, ale można pogodzić z multifraktalem, czyli bardziej złożoną strukturą, która za zawiera pewien taki wzór, który nieustannie wraca. W przeciwieństwie do monofraktala, gdzie mamy prostą melodię powtarzającą się. Natomiast w przypadku multifraktala mamy widmo multifraktalne. W tym sensie ta struktura jest bardziej subtelna niż byśmy przypuszczali ta multifraktalność mówi o pewnym porządku, który organizuje materię we wszechświecie. Czyli krótko mówiąc, Wszechświat nie może być monofraktalem. Nie, nie może być, takim. bo kalo... nigdy by nie przeszedł w, stan, w stanie jednorodności. Natomiast no, i wiele wskazówek jest takich, że na pewnych skalach odpowiednio y, dużych Wszechświat powinien być jednorodny. To są skale rzędu setek megaparseków. Tak. Cały Wszechświat to jest 30 gigaparseków. Ta, więc na skalach, no powiedzmy sobie, sto razy mniejszych powinna być ta struktura jednorodna. Powiedziałem na początku, że pana praca jest przełomowa i rzeczywiście chyba tak jest, ponieważ no, takie zdania, jakie pan teraz wypowiada, nie są popularne wśród kosmologów? Nie są popularne, mimo że ta idea się nieustannie zmaga z rozmaitymi tanymi. Jest popularna w środowisku nieliniowym, tej dynamiki nieliniowej. No więc dla tego środowiska dynamiki nieliniowej, fraktalnej, multifraktalnej jest to praca bardzo znacząca. Natomiast dla tradycyjnych astronomów, którzy są przyzwyczajeni do idei jednorodności na największych skalach jest to pewien kłopot. No i w pewnym sensie ta praca rzuca nowe światło na ten, ten odwieczny problem. Kilka razy Panie Tam. Profesorze wspominał Pan o jednorodności wszechświata. I to jest coś, co łączy Pana, czyli, tak. czyli strukturę multifraktalną wszechświata z tradycyjną kosmologią, która też mówi, że wszechświat jest jednorodny. Tak, to Was łączy. Jest, łączy nas. Ta wiara, że nasze multifraktalność się objawia na pewnych mniejszych skalach. Natomiast nie wyklucza to, że na tych znacznie, znacznie większych skalach w świat przechodzi w stan jednorodności zgodnie, z najbardziej popularnym w tej chwili modelem standardowym, kosmologicznym, który jest oparty na zimnej, ciemnej materii z parametrem lambda odpowiedzialnym za ciemną energię, która powoduje przyspieszanie tej ekspansji. Tak, tak. Już pan wspominał, tak. panie profesorze, ale proszę jeszcze tak. powiedzieć dwa słowa więcej. To nie koniec badań. Nie, to nie koniec badań. Te nowe misje, które dotyczą tych galaktyk, które są y, się oddalają na skutek tej y, ciemnej energii, przyniosą na pewno nowe dane. Daisy no i tak dalej. Więc to te dane y, na pewno będą w jakiś sposób analizowane. A myśli pan, panie profesorze, że ta, no powiedzmy, doktryna, ta hipoteza o strukturze multifraktalnej Wszechświata będzie kiedyś dominującą w świecie akademickim? Samo pojęcie multifraktala na pewno ma jakieś znaczenie, natomiast trudno mi w tej chwili zdecydować, czy to będzie ta idea dominująca. No, do tej pory tą ideą dominującą jest ta wiara, że Wszechświat powinien być jednorodny, na, na izotropowy i, i jednorodny na dostatecznie dużych skalach. Natomiast kwestią pozostaje nadal to, i jaka to będzie skala, czy to będzie 100 megaparseków, czy 500 megaparseków. Zadziwiające jest to, że to są skale nieporównywalnie większe w porównaniu ze skalami dotychczas obserwowanymi w otoczeniu naszej y, Ziemi czy Układu y, Słonecznego. Natomiast zadziwiające jest to, że obserwujemy pewną uniwersalność praw nieliniowych, że widmo multifraktalne, które myśmy obserwowali 10 lat temu na granicach yy, heliosfery, przypomina to widmo, które myśmy teraz odkryli na granicach tych największych. Z tym, że poziom multifraktalności jest mniejszy, więc można by sugerować, że struktura na granicach kosmologicznych jest bardziej podobna do zwykłego fraktala. Natomiast nie jest na pewno zwykłym fraktalem. A o multifraktalnej strukturze wszechświata opowiadał pan profesor Wiesław Macek. Bardzo, bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję państwu. Ja także bardzo dziękuję za to naukowe spotkanie. Kolejna Eureka już jutro o tradycyjnej porze i poprowadzi ją Anna Stępniak. Życzę Państwu spokojnego wieczoru. Jakub Domoracki. Jedynka. Polskie Radio. Organizację pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia. Początki to jest 1999 rok. Marek Gumkowski, prezes Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. Kiedy oburzenie z powodu treści niektórych wyraźnie antysemickich, rasistowskich podręcznika do ostatnich klas szkoły podstawowej i pierwszych klas gimnazjum napisanego przez pana Leszka Andrzeja Szcześniaka spowodowało, że grupa osób Trzydziestu kilku napisała list do ministra oświaty z apelem o to, żeby ten podręcznik wycofać i żeby w ogóle zwrócić uwagę na treści antysemickie w nauce szkolnej. I później z tej inicjatywy pojedynczego listu zrodziła się idea tworzenia organizacji, która by z takimi wypadkami, z takimi tendencjami walczyła. Celem stowarzyszenia jest krzewienie postawy otwartości i szacunku dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej. Staramy się wyciągnąć te ważne dla kultury i społecznej wiedzy w Polsce tematy na światło dzienne jeszcze raz przypominać ich. Paula Sawicka, przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia. Kiedy Andrzej Seweryn został dyrektorem Teatru Polskiego, zwrócił się do naszego stowarzyszenia z ofertą, żebyśmy organizowali wspólne debaty. I te debaty się odbywają dwa razy do roku, wiosną i jesienią. Nazywają się debaty Teatru Polskiego i Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. I każdej z tych debat patronuje jakaś osoba, którą uważamy za naszych nauczycieli wolności i demokracji. Debaty mają jakieś swoje tematy, Nawiązujemy do jakichś głoszonych przez nich prawd w naszych dyskusjach dotyczących absolutnie współczesnych spraw. Kolejna publiczna debata stowarzyszenia i Teatru Polskiego w Warszawie odbędzie się 16 kwietnia. Poświęcona będzie temu, jak nie włączać do dyskusji uczuć wobec drugiej osoby, czyli o tym, jak rozmawiać w skrajnie spolaryzowanym społeczeństwie. To są procesy, które wymagają bardzo dużo czasu. To zresztą widzimy zastarzałe uprzedzenia, które tkwią w ludziach,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 Polskie Radio Program pierwszy Polskiego Radia Autopromocja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 Polskie Radio Radio Kierowców Maciej Sam Polski, zapraszamy. Krajowa 25 wciąż sprawia problemy kierowcom, a to dlatego, że między Ostrowem Wielkopolskim a Kaliszem w okolicach Fabianowa mieliśmy zdarzenie osobówki z busem. Na 313 km wciąż obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę i radzimy Państwu zachować tam ostrożność. A teraz pytanie, również prosto od Państwa. Mam pytanie, czy w dzisiejszym dniu. Zjazd Brzęczkowice na S1 kierunek Warszawa częstochowa jest czynny. Z naszych informacji uzyskanych prosto od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że na styku A4 jest jedynki, czyli na węźle Brzęczkowice nie ma problemów ze zjazdem w stronę Częstochowy. Także można tamtędy się przemieszczać szerokiej drogi i przyczepności. 22 513 11 11. Przypominamy, to jest numer do radia kierowców.